Sobota, 27 maja 2015 roku. Słuchacie właśnie 35 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie dyktafonu witają się z Wami tak, witają się z Wami Szymas oraz jego gość specjalny. I w sumie to nie wiem, jaką ksywką się teraz tytułować. Żarłok. <laughs> Mando mówił, że zmienia wszystkie tagi niebawem ze skóra na żarłok. Więc... Dobrze, to moim gościem specjalnym jest Żarłok Witam Cię serdecznie Witam wszystkich serdecznie I Żarłocznie <głos> Dzisiaj porozmawiamy sobie we dwójkę O pewnym brytyjskim filmie O w sumie stosunkowo świeżej produkcji Sprzed ilu, dwóch, trzech lat? 2012 rok Tak, a mianowicie o Berberian Sound Studio Excuse me, do you speak? No. A new world of sound awaits here. A new world that requires all your magic powers. Oh! Grazie. Crazy man. <laughs> I didn't quite know I'd be working on this sort of film. What did you expect? What's he doing to her? Ah! I've never worked on a horror film before. Horror film? To jest santini film. Nie call my film Horror Again. This is going to be a fantastic film. Brutal and honest. Myślę, że zaczniemy tradycyjnie. Powiemy troszkę o fabule i potem zaczniemy analizować. Przy czym porządkowo postaramy się nie zdradzać szczegółów, chociażby zakończenia. Wielkich spoilerów nie będzie. Może na koniec sobie damy kilka minut, by spróbować zrozumieć ten film, bo jest to twór dość specyficzny, ale na razie polecimy tradycyjnie. Więc właśnie o tej fabule. Mówiąc tak skrótowo, chociaż w sumie to nie jest skrótowo, ten film opowiada nam o brytyjskim inżynierze dźwięku, Gilderoju, który przyjeżdża do Włoch, gdzie dostaje pracę w tym tytułowym studiu dźwięku. Jako taki typowy Anglik, wręcz stereotypowy Anglik, czyli flegmatyk, mężczyzna powściągliwy, raczej nieokazujący emocji. Gilderoy nie najlepiej odnajduje się pośród Włochów, pośród takich bardziej bezpośrednich, ekspresywnych osób i w sumie też pośród niezbyt sympatycznych osób. I w związku z tym nasz bohater no, nie rozwija raczej żadnych takich personalnych kontaktów, a po prostu skupia się na swojej pracy czyli przygotowywaniu ścieżki dźwiękowo-dialogowej do filmu. A więc przez większość filmu widzimy, jak nagrywa dubbing, obrabia go i uzupełnia różnego rodzaju odgłosy. I ja bym scharakteryzował go jako takiego typowego introwertyka, takiego zamkniętego w sobie człowieka, troszkę takiego przy, przytłoczonego przez świat, zamkniętego w sobie, takiego introwertyka właśnie. Tak i to może wręcz troszkę przerysowanego, bo to właśnie jest dodatkowo Anglik flegmatyczny, do tego to stary kawaler, który właśnie wyjechał do obcego kraju i kontaktuje się listownie chyba tylko z matką, do nikogo innego nie pisze. To jest taki właśnie starszy introwertyczny kawaler, który poświęca się swojej pracy tutaj. Ale pasjonat z drugiej strony. Tak, tak, tak. To trzeba przyznać. I do tego profesjonalista, bo zna się na tym, co robi. I skoro w sumie mówimy o tej jego pracy, to może porozmawiamy o dźwięku w filmie, który jest dość istotny, co? No to jest film o dźwięku, między innymi i o filmie. I o dźwięku. No to jest przede wszystkim film, który trzeba koniecznie oglądać na słuchawkach. Są takie produkcje, które lepiej oglądać w kinie. Są takie produkcje, które jest lepiej oglądać na jakimś festiwalu, na przykład Cherliego Chaplina. To moim zdaniem najlepiej się ogląda, kiedy jest jakaś taka mała kafejka, rzutnik starego typu, oglądamy sobie niemy film Cherliego Czeplina i jest wtedy najlepszy klimat. I Berberian Sound Studio jest moim zdaniem takim filmem, że jeżeli nie pójdziemy do kina, to, no to już, już, już nie pójdziecie raczej do kina, to musicie obejrzeć ten film na słuchawkach. W dodatku sprawdźcie, czy macie lewą słuchawkę na lewe ucho i prawą na prawe ucho założoną, bo to jest bardzo ważne w tym filmie. Tak, ja się z tym oczywiście w pełni zgadzam. Właśnie pod koniec sensu zastanawiałem się, czy ten film nadaje się do oglądania też w kinie, czy gdzieś indziej i doszedłem do wniosku, że w kinie tak ale jeżeli nie macie okazji obejrzeć go w kinie, a w Polsce raczej nie będzie takiej okazji szybko, to właśnie trzeba zaszyć się w domu, mieć dobry ekran, dobre słuchawki, zaciemniony najlepiej pokój, bo wtedy też ogólnie w filmie mamy dużo scen dość takich mrocznych, ciemnych, zaciemnionych, gdzie trzeba mieć dobry kontrast, też żeby dostrzec wszystkie szczegóły. Dlatego, no, trzeba zadbać o to otoczenie nasze przy seansie, żeby, no jak najwięcej wyciągnąć z tego filmu. Tak, i szczególnie zadbać o Blu-ray Ripa. Tak, właśnie, ja też dlatego tak długo zwlekałem z tą recenzją, bo ty się do mnie zgłosiłeś ile już? Jakoś przed Pyrkonem chwilę. Ja myślałem, że po Pyrkonie może nam się uda zgadać, ale nie mogłem znaleźć dobrej kopii. A co zabawne, hmm. gdy już ściągnąłem kopię Blu-ray, to tydzień później ściągnęły mi się wszystkie inne i teraz na dysku mam nie wiem, chyba 8 kopii tego filmu oh. i tak sobie pomyślałem, gdybym na przykład teraz przypadkiem został oskarżony o jakąś zbrodnię, jakieś morderstwo czy coś i ktoś by mi zrobił wjazd na chatę i zobaczył, że mam na dysku masę programów do montowania dźwięku, podcasty 8 kopii tego filmu, to chyba bym się nie wywinął, nawet jakbym był totalnie niewinny. No, to jest, to jest motyw. No to teraz powiedzmy, w jaki sposób tutaj z dźwiękiem wiąże się horror, zbrodnia, mord, coś niepokojącego. Właśnie, bo tak będziemy skakać pomiędzy tą fabułą i dźwiękiem, bo to się przewija. Myślę, że warto powiedzieć jeszcze o tej fabule, może to, że nasz buchatek montuje tutaj ten dźwięk do filmu. On jest zaproszony w ogóle przez nieznanego przez siebie reżysera jako specjalista do dźwięku. Więc on wchodzi w nowe środowisko, do studia, w którym nigdy nie pracował, z ludźmi, których nie zna, jest takim, no jest w zupełnie nowym świecie. Tak, i ta jego y, izolacja w tym świecie to jest jak gdyby jeden też z motywów, który wysuwa się na pierwszy plan ale obok tego cały czas mamy ten montaż, właśnie to jest film o filmie, film o dźwięku o montażu dźwięku, o przygotowywaniu bazy dźwięków ten dźwięk jest tutaj cały czas bardzo ważny, ale co to za film ty powiedziałeś, że to jest właśnie horror ten film w filmie, ale reżyser twierdzi, że to właśnie nie jest film grozy, tylko że to jest jego film film Santiniego brutalny i szczery, taki jak życie, bo brutalność jest częścią człowieczeństwa, częścią życia. I jeżeli chodzi o fabułę, to z tego, co można wywnioskować, chodzi o to, że jakieś dwie kobiety napotykają nierozkładające się zwłoki czarownicy, w jakiś sposób zakłócają spokój jej duszy, ducha, aury i ta czarownica potem je jakoś tam prześladuje, więc mamy właśnie troszkę dialogów, troszkę jakieś łaciny, zaklęć, modlitw, Sporo krzyków też. I takich dźwięków, no jakby nie patrzeć jednak kororowych, czyli no gdyby odcinania kończyn, topienia, złamania karku. Tak, ale Santini to jest reżyser e, w świata e, przedstawionego, przedstawionego. filmu Tak, A, bo tak. ten film, Berberian Sun Studio, jest zrobiony przez Anglika Petera Stricklanda. I żebyśmy tutaj nie wprowadzali zamieszania, to ten Santini no jest Włochem i najprawdopodobniej my obserwujemy produkcję filmu y, włoskiego z gatunku giallo. Dokładnie tak. Czyli y, mamy tutaj już bardzo dużo wstawionych nawiązań do y, całej stylistyki giallo z lat 70., czyli Dario Argento i wielu innych. Y, w ogóle sama czołówka filmu jest zrobiona w tym klimacie, a także muzyka początkująca w intro też jest stylizowana na Goblina trochę, Goblin zespół tak, Goblin. Tak. tak, i ten reżyser właśnie on mówi, że to jest film, jego film, czyli że to jest film Santiniego, czyli że to jest kino autorskie, prawda? Mhm. On próbuje rozgraniczyć to i powiedzieć, że uwznoślić ten swój film, który oni tworzą, że to nie jest zwykły horror, że to jest, to jest jego dzieło jako autora. Bo tutaj też trzeba powiedzieć, że ten film odwołuje się do koncepcji właśnie kina gatunkowego i kina autorskiego, czyli taki podstawowy podział, powiedzmy. No wiadomo, Jurassic Park no to jest kino gatunkowe. Natomiast kino autorskie jest wtedy, kiedy jakby pomysły autora, jego cała koncepcja, jego styl reżysera przejawia się we wszystkich elementach filmu, czyli i wizualnych, i dźwiękowych, scenariuszu, no na przykład David Lynch. Jakby no każdy element jego filmu jest, oddaje jego charakter twórczości. I fabuła wtedy jest mniej też. Też, też, I to I... też widać w sumie i zarówno ten film Santiniego w Berberian Sound Studio ma taki być, jak i cały Berberian jest po części bardziej autorski. Tak, ale do czego ja zmierzałem? Do czego ja zmierzałem? Że całości smaczku i całości um, dreszczyku emocji dodaje fakt, że my nie oglądamy tego filmu, na którym oni pracują. Czyli my, jakby nasza wyobraźnia pracuje no, niewiarygodnie, bo my nie widzimy tych scen, do których oni podkładają dźwięk. My tylko słyszymy ten dźwięk tego filmu, który oni robią. Tak i no to zupełnie zmienia odbiór całości i wprowadza nas w taką w sumie intrygującą, ciekawą, nową, Przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o kino, sytuację. I to też jest taką wartością dodatnią tego filmu, nie? No to jest w ogóle na tym, na tym styku wyobraźni widza i obserwowania tego, co się dzieje w filmie, a właściwie co my słyszymy. My jednocześnie z tymi fachowcami obserwujemy film. Ale jesteśmy jakby za, tą, za taką ścianą, bo oni sobie patrzą na ten film, ale oni patrzą na przykład w obiektyw, a my widzimy tylko ich reakcje. I no, na tym między innymi budowane jest niesamowite napięcie tego filmu. Niesamowita groza tutaj się rodzi. Ponieważ kiedy w początku filmu Nasz główny bohater, Toby Jones, notabene, no, znany, znany aktor. Toby Jones, on, kiedy widzi ten film i słyszy na przykład krzyki zażenanej kobiety, to on mówi, że on jeszcze nie pracował nad czymś takim. On, on zaczyna się wahać, on mu to się nie podoba, on chce zrezygnować w ogóle. Tak, i widz jeszcze przez cały czas zdaje sobie sprawę, że ogląda film grozy, więc spodziewa się, że stanie się coś złego, ale do samego końca praktycznie nie wie, co tu będzie tym czynnikiem negatywnym, złym, czy to naturalnym, czy nadnaturalnym. I przez to mamy to nieustanne napięcie, ale nie byłoby go, myślę, albo przynajmniej nie byłoby tak odczuwalne, gdyby właśnie nie ten dźwięk. A dźwięk jest bardzo specyficzny, jak i cały film, bo na przykład film rozpoczyna się minutą absolutnej ciszy. W Sam początek filmu, logosy, inne tego typu rzeczy. Ja w ogóle myślałem, że jakimś dziwnym trafem zdobyłem kilka wadliwych kopii bez dźwięku. Tak, ja też się zastanawiałem nad tym. Gdybym był w kinie, też bym pewnie pomyślał, że chyba nagłośnienie siadło, bo przez pierwszą bodajże minutę 10 czy może 15 sekund nie słychać nic. I już to jest niepokojące. Potem właśnie mamy dopiero intro z tą muzyką, o której wspomniałeś i później już dźwięków jest bardzo dużo, ale są naprawdę czasami przerażające. Na przykład dubbing do duszonej czarownicy. Gdy się patrzy na ekran, który w dużej mierze też jest ciemny, żeby nie powiedzieć całkowicie czarny w wielu scenach, bo ta gra z jest tutaj wyraźna na ekranie i słyszymy wówczas taki dźwięk jakiegoś duszenia, nie wiemy też w końcu wiecie, widz zaczyna się pytać a może to nie jest film, może oni to naprawdę robią, a może oni kręcą film snaw a może tam jest naprawdę czarownica a może ten reżyser jest zrąpnięty a może coś tam, zaczynamy dogadywać teorie i słyszymy te dźwięki, które są świetnie zrealizowane no ja czułem ciary na plecach do tego tutaj często, to też często tutaj nie ma jumpscaresów ale za to są na przykład momenty ciszy. Cholegnej ciszy i ciemności. I to dla mnie to było przerażające, gdy nagle nie widzę prawie nic na ekranie i nie słyszę nic. Jest cisza. To było bardziej przerażające niż jakiś właśnie hałas, odgłos, krzyk w niejednym innym horrorze. Przepraszam cię bardzo, ale ten film jest przerażający. Ja na tym filmie po prostu prawie że Yy, sikałem ze strachu i teraz muszę yy, przerwać na chwilę, bo akurat właśnie muszę skorzystać z toalety za przeproszeniem. <głosy> <głosy> to myślę, że to jest dobry moment, by zrobić przerwę na reklamy. Przerwa na reklamę. Ryneczek Lidla przedstawia Żarłok TV to głos twojego żołądka w twoim internecie. Porżnięte recenzje słodyczy, pączków, restauracji, barów, knajp oraz wszystkiego, co można przetrawić. Z jeszcze bardziej porżniętym, prowadzącym żarłokiem, którego przetrawić nie da rady. Lidl. Mądry wybór. Koniec reklamy. To witamy się z Wami ponownie po reklamach. Witamy. I byliśmy przy dźwięku i tym, co przeraża. Jeszcze tak mi się przypomniało teraz przez tę chwilę, że w tym filmie pojawia się coś, co wywarło na mnie przeogromne wrażenie, a mianowicie scena, w którą ja bym nakreślił wyrażeniem efektu gore poprzez dźwięk. W jednej ze scen kobieta jest jak gdyby katowana dźwiękiem. Tak. W czasie nagrywania dubbingu. I ta scena, szczerze mówiąc, na przykład bez dźwięku, byłaby totalnie mdła, miałka. Byłaby po prostu babka ma słuchawki na uszach i się krzywi. Przez tam pół sekundy, a potem obserwujemy znowu osoby za konsoletą, które tam ten dźwięk puszczają. Ale przez to, że ten dźwięk też został. Bardzo dobrze wyreżyserowany w tym momencie i my go częściowo słyszymy. On wcale nie jest jakoś bardzo przerażający. Czy to nie jest tak, że nie można znieść tego od głosu w uszach? To jest głośny dźwięk. Ale nawet nie jest jakoś ultra głośny. On jest po prostu, to jest tak sugestywnie nakręcone, że ja po prostu. W... W tej scenie, która tam ma nie wiem ile, 20-30 sekund, skręcałem się w fotelu, bluźniłem pod nosem i miałem ochotę zrzucić słuchawki i się odwrócić od monitora. To było jak taka ultra chamska scena gore, po prostu taki e, do, jakby wiadro po prostu krwi, flaków i nie wiadomo czego jeszcze na mnie wylano w tym momencie, a nie było w tej scenie ani kropelki krwi. Była skrzywiona twarz, no, wykrzywiona nie, lekko. Ale kończy się to tym, że, że ta, ta kobieta w końcu nie wytrzymuje i, i zrzuca z siebie te słuchawki. Tak, tak, ale chodzi o to, że wiesz, w pewnym sensie to nie było nic strasznego, a wywołało tak mocny efekt, że ja byłem autentycznie zaszokowany. Ale w tej scenie już widać też y, troszkę tą onirię, oniryczność, która przewija się przez ten film, ponieważ ewidentnie jest w tym w tej scenie takie załamanie czasu. No bo wiesz, po dwóch sekundach, kiedy tobie ktoś wypuścił taki dźwięk na uszy, to byś odruchowo zdjął słuchawki z głowy. Uh -huh. Żeby, wiesz, czasami idziesz sobie miastem, walnie ci na przykład radio, przełączy ci się, no to odruchowo zdejmujesz, prawda? Natomiast tutaj ta kobieta jest jakby w takiej pułapce. Na poziomie dźwięku jakby czas, czasoprzestrzeń tego filmu się wydłuża i ona przez to nie może się uwolnić. A jest to zrobione na poziomie montażu. Mamy taki montaż równoległy, gdzie obserwujemy tych ludzi, którzy puszczają jej ten dźwięk. Natomiast montaż, tutaj trzeba powiedzieć, no ja teraz specjalnie... Przyszedłem do kuchni z tego ryneczku, prawie że do kuchni wszedłem i teraz przykładowo, no słyszycie wszystko co, co ja robię. Czajnik biorę sobie, nalewam sobie wodę na herbatę, zamykam, cyk, o, włączam, gotuje mi się, wyciągam sobie z tego, z, z szafki. Kubek, herbata, saga, proszę bardzo. Wy to wszystko widzicie. Oczyma wyobraźni. Wy to wszystko widzicie. Wyobrażacie sobie. Tak samo my wyobrażamy sobie ten film, który oni kręcą. I teraz się zgubiłem. Aha, montaż, montaż, tak, bo. Te dźwięki, wszystkie, które przed chwilą słyszeliście, to one, no jakby nie, nie macie pojęcia, czy one były zmontowane, czy my z Trzymasem siedzieliśmy nad tym i coś dodaliśmy od siebie, ale na poziomie takich właśnie dorobnych szczególików, oni budują grozę. Skóra, a masz może jakąś kapustę pod ręką? Yy, czekaj, muszę zajrzeć do lodówki. Jogurty, co ja tutaj mam? ogórek agrest, o rzadko agres jest. To No, ale jest papryka. Jest papryka i teraz autentycznie słyszycie to? O! To było gniecenie papryki. Gdybym miał lepszy mikrofon, lepiej wygłuszone studio, to zgniatana papryka brzmiałaby jak łamane kości. Albo jakieś ścięgna. I najlepsze jest to, że jak y, ja o tym mówię, to to nie jest straszne. Wy słuchając nas... Myślicie sobie, Boże, co my robimy z naszym życiem? Tak, co, o czym my pieprzymy w ogóle tutaj. Ym, ale... Jeżeli teraz wy sobie myślicie, no tak, i teraz ja będę oglądał film, gdzie ludzie dźgają kapustę albo tam paprykę przekrają na pół, i, i, i to się ogląda, i to ma być straszne. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że no to jest cholernie straszne, ale jest też zrobione z takim lekkim przymrużeniem oka, na co wskazują reakcje tych inżynierów dźwięku, którzy już tam są. Tam jest dwóch takich starych dziadków, yy, takich brodaczy, którzy mają miny yy, jak Buster Keaton. Ich miny są zupełnie niewzruszone. Żaden nerw ich twarzy nigdy nie drgnie przez cały film. <śmiech> A oni mają, ten jeden ma tak bujną tą brodę i fryzurę, że za każdym razem, kiedy ja patrzę na jego reakcję, to mnie się też chciało śmiać, i dostrzegałem jakąś taką groteskowość tej całej sytuacji. Taką komedię ukrytą właśnie w tym, że wiesz, pięciu starszych chłopa siedzi w jakiejś zamkniętej klitce, oni kręcą jakiś durny horror, i żeby nakręcić ten horror, to oni wiesz, pięć kapust dźgają jajko rozpuszczają na patelni y, no jakiś absurd też właśnie pokazujący y, magię kina no, 4D tape I try my best to do my work and it's never good enough Do what I tell you Am I clear? I'm just a whore to them I feel so dirty and cheap Who's there? I will call the police. <laughs> To może nie brzmieć jakoś interesująco, ale gdy się to widzi i się słyszy te dźwięki, bo to naprawdę słyszycie dźwięki, które kojarzycie z kina. I jednocześnie widzicie, że dźwięk na przykład właśnie łamanej kończyny, polewania kwasem czy czegoś innego, zostaje stworzony przy pomocy właśnie arbuza, kapusty, urywania tych zielonych końcówek od rzodkiewek, czy na przykład w ogóle właśnie widzicie kolesia stojącego nad wielką tacką z rzodkiewkami, gdy macie otwarte oczy, a gdy je zamkniecie, to słyszycie, jak komuś wykręca się stawy. Czy widzicie patelnię polewaną wodą, czy mikrofon postawiony tuż nad garnkiem z zupą i zbierający odgłosy te bulgotania i tak dalej. No, to jest genialne. Po prostu. I dla mnie to było też fascynujące. Ja oglądając film w tych scenach no, robiłem wielkie oczy, otwierałem usta, miałem wielki wielkiego banana na twarzy nie dosłownie banana, tylko uśmiech taki mm -hmm. i sobie myślałem, kurde, ja w wakacje kupuję 20 kg warzyw i sobie robię bazę dźwięków e, tak, ale zauważ teraz że oni poważnie traktują widza teraz tutaj oziębiam sobie herbatę oni poważnie traktują widza i zauważ, że kiedy rozwalą tę kapustę to kilka ujęć później mamy zupełnie jakby mega realistyczne ujęcie, które mogłoby się znaleźć w jakimś filmie Gore rozwalonej kapusty. Pokrytej już pleśnią. Tak, która wygląda przerażająco. Hmm. Może kojarzyć się z jakimiś flakami, rozprotymi częściami ciała, mięsem, jest to tak świetnie oświetlone, tak świetnie zainscenowane, zainscenizowane, że, że ta kapusta wchodzi wizualnie na poziom abstrakcji. Kapusta przestaje być kapustą, widzimy samą fakturę tego warzywa. I ta faktura okazuje się być, no nie wiem, przerażająca, wręcz kosmiczna, fantastyczna. Hmm. I właśnie... Tak przechodzimy od dźwięku do obrazu. Mówiłem już kilka razy, że w tym filmie bardzo często jest bardzo, bardzo ciemno, ale nie chodzi tutaj o takie ciemności jak na przykład w przypadku oglądania nie wiem, Avengersów czy Pacific Rim w 3D w multikinie. Nie. Tutaj to wszystko jest właśnie świadomie zrobione. To ma tak być i to nie przeszkadza w oglądaniu. Ta gra kontrastem jest genialna, a do tego też często to, co ma być widoczne, jest bardzo, bardzo wyraźne. Mamy w tym filmie dziesiątki albo i setki bardzo wyraźnych zbliżeń. Widzimy przede wszystkim sprzęt, w tym studiu, czyli jakieś tam szpulki, taśmy, kasety przyciski na konsoletach różnego rodzaju urządzenia wskaźniki natężenia dźwięku, mikrofony ale też oczywiście nie wiem, palce, które coś tam robią z tymi maszynami czy usta osób mówiących, oczy w momencie krzyku i to genialnie buduje nastrój wygląda przepięknie Mamy bardzo ładny obraz, bardzo dużo tych ładnych zbliżeń. Mamy na przykład w jednej scenie przejście od krzyku i takich szeroko otwartych ust do miksera, miksującego jakiś sos pomidorowy, czy coś takiego. Genialne, genialna scena. Niesamowite. I jeszcze po chwili nasz główny bohater, które tam sobie miksuje ten sosik czy coś takiego. No, włączył ten mikser, a nie zamknął go i upaśkał się sosem. I ma ten sos na twarzy, a przez to, że ogólnie jest ciemnawo, to on przypomina trochę krew. Mamy na przykład też sporo ujęć z pajączkiem. Też no tak niesamowicie wyraźnych i sugestywnych, że to jest po prostu niesamowite. No, niezwykle, ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Niezwykle subtelne środki powodują niezwykle mocne wrażenia. Ta, ta scena z mikserem, o której mówisz, jest, jest bardzo dobrze również pod względem wizualnym zrobiona takim, że mm, czym więcej wiesz o filmie, tym więcej wyciągasz smaczków z tego filmu. Ja ostatnio czytam takie książki z wydawnictwa Wojciech Marzec, <śmiech> które polecam początkującym youtuberom, ale także miłośnikom kina, ponieważ im więcej czytam takich fachowych poradników, jak na przykład kręcić, jak robić światło, jak ustawiać kadr, jak komponować ujęcie, to właśnie widzę w tym filmie, który oglądałem już dwa razy, że tutaj... Ci ludzie trzymają się tych no, wielu podstawowych reguł y, dla tych, y, y, znaczy dla początkujących ogólnie, dla, dla produkcji <grymne> filmu. <grymne> Czyli y, taki przykład. Uwaga widza. Uwaga widza. Jak jest skierowana? Jak przechodzimy do wizualnych części, teraz to ja biorę swojego laptopa i wychodzę z kuchni i przejdę do, do studia nagraniowego. Dobra, jestem... Okej, okay, dobra. Jestem już poza kuchnią. I teraz mogę mówić, że y, powiedzmy tak, kobieta krzyczy. Jej usta są w centrum, w centrum y, kadru. I kolejne przejście do tego miksera to jest takie, że ten mikser też jest ustawiony w tym samym miejscu. Mm -hmm, tak. y, I tutaj jest bardzo dużo takich przejść, y, które są cięciami, ale przez to, jak te elementy wizualne są ustawione, czyli na przykład taśma, okrągła taśma, która się kręci w kółko, to patrzymy na tą kręcącą się taśmę, która jest powiedzmy tam w prawym górnym rogu kadru, to następne cięcie będzie do elementu wizualnego, który też jest w tym samym miejscu. I ten film jest tak zmontowany, że my ledwo co widzimy te cięcia. To jest też ciekawe w tym filmie, że jest bardzo dobrze zmontowany i ten montaż służy całej płynności narracji oglądając to my płyniemy wręcz przez ten film hmm. właśnie od strony audio, wideo, montażu no to jest niesamowite przeżycie tylko ja się też zastanawiam bo wiesz, ty się zajmujesz tym YouTubem, podcastami, ja teraz też siedzę w podcaście. dla mnie to było też fascynujące, że na przykład jakiś czas temu miałem dabingować grę komputerową jakąś niedużą produkcję, raczej skierowaną dla dzieci i prawdopodobnie na urządzenia mobilne i miałem dubbingować wersję niemiecką. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo ja byłem zajęty, tam nie mogliśmy zgrać się na terminy, raz się spotkaliśmy, ale nie nagraliśmy wszystkiego, potem facet się do mnie nie odezwał, ja miałem problemy osobiste i też to w końcu olałem, bo nie miałem na to za bardzo czasu, a że nikt tam do mnie nie dzwonił, nie ścigał mnie, to uznałem, że skoro im nie zależy, co ja się będę... Teraz tam pakował dodatkowo obowiązki, ale mhm. byłem właśnie też w studiu nagraniowym i robiliśmy taką próbę z tym dubbingiem i to było cholernie trudne, bo po pierwsze, wiecie, musicie dostajecie tekst, dostajecie go praktycznie w ostatniej chwili, macie go przeczytać, ale tak go przeczytać, żeby nie było słychać, że czytacie, macie wczuć się w postać, bo odgrywacie jakąś postać, macie wszystko akcentować w specjalny sposób, odgrywać też konkretne emocje, uczucia, jeszcze ja wtedy robiłem to w obcym języku po niemiecku, a jak się tak wchodzi z ulicy i zaczyna mówić w obcym języku, to też potrzeba w ogóle chwili, żeby jakoś wyłapać znowu akcent, melodię zdania i tak dalej. I nagle się okazało, że tych elementów, na które składa się to zadanie jest tyle, że no, człowiek nie ogarnia tego. I jeszcze macie timeline na przykład wyświetlany z boku, który wam pokazuje w którym momencie wchodzicie. Macie się zmieścić dokładnie w konkretnym przedziale czasowym, nieważne, że tekst oryginalny był nagrywany w innym języku i na przykład w tamtym języku to zdanie jest krótsze, a to jest zdanie dłuższe, wy się macie i tak, tak to powiedzieć, żeby jeszcze się zmieścić w tym przedziale czasowym, no to jest ultra trudne. I tutaj w tym filmie też się okazało, że wiele scen było powtarzanych, czasami do znudzenia, aż po prostu tamta osoby w reżyserce traciły cierpliwość, ludziom puszczały emocje. No to wszystko było takie wiarygodne. I naprawdę to było niesamowite przeżycie to obejrzeć, ale tak się zastanawiam, czy dla kogoś, kogo nie interesuje montaż ani audio, ani wideo i też takie sprawy techniczne, czy to też będzie aż tak pasjonujące, aż tak niesamowite. Wydaje mi się, że dla kogoś, kto lubi kino, wiesz, ten film na pewno będzie dobry. Ja w ogóle trafiłem na niego poprzez recenzję jakieś trzy lata temu na jakimś takim artystowskim portalu, nie pamiętam już co to było, może Papier. nie pamiętam, Nie poświęconym horrorom właśnie, bo hmm. to jest film, który trafi na pewno dla miłośników horroru, ale także dla znawców i miłośników dobrego kina, po prostu klasycznego kina. Jeżeli ktoś nie ogląda tylko samych nowości, tylko sięga po filmy znaczące dla historii kina, to poczuje, że tak powiem, moc tego, tej produkcji. Bo z tym filmem na pewno wiąże się film klasyczny, klasyczny Francis Ford Coppola i jego rozmowa z lat 70 z Jenem Hackmanem, którą polecam obejrzeć znaczy no, przed tym filmem. No na pewno jest to podobna tematyka i, i film genialny, genialny thriller o człowieku, który zajmuje się dźwiękiem również ale jest bodajże jakimś detektywem, który dostaje w swoje ręce taśmę z nagraną rozmową. I on na podstawie tej rozmowy, tej taśmy, tego nagrania, prowadzi śledztwo. Niezwykle mroczny, emocjonujący film dający po mordzie, który jest znowu jakby odnosi się do jeszcze starszej produkcji. Mianowicie włoskiego mistrza kina Antonioniego, tak? Czyli do filmu Powiększenie, który mam akurat tutaj przy sobie na DVD. E, tak? Przypadkiem z 66. Jeszcze starszy. <głos> Co? Śmiejesz się z dygresji, że taka długa. Nie, z przypadkiem. Znaczy to też? A z przypadkiem, no ale autentycznie, przypadkiem jest. E, e, mam go i teraz mogę sobie po prostu tak. Michael Angelo Antonioni. Film, też thriller, ale jeszcze bardziej dla wymagających, ale genialny. No, genialny film. E, pokazujący śledztwo, ale na bazie fotografii znowu na bazie fotografii. Czyli facet zrobił fotografię w lesie, gdzieś tam w zagajniku i widzi, że coś jest nie tak z tą fotografią. I on analizuje ją, powiększa, wiesz, tam coś sprawdza i okazuje się, że gdzieś tam leży noga, że jest trup. Tak samo w tym nagraniu u Forda Coppoli. I tak samo tutaj jest jakby... Nie tak samo, ale... Nie tak samo, ale jest ten element meta. Więc ten film o którym my tu dzisiaj rozmawiamy, na pewno trafi dla fanów klasycznego kina Antonioniego i Forda Coppoli, a później jeszcze Brian De Palma zrobił film, też bardzo dobry thriller pod tytułem Wybuch, Blowout. I wszystkie te cztery filmy się ze sobą łączą pod tym kątem, że pokazują elementy filmu, które wchodzą jakby do rzeczywistości i tworzą jakieś historie, bo my tutaj zauważnie mówimy teraz o jakby o tym, do czego ten film zmierza, gdzie tutaj jest jakiś taki myk, gdzie tutaj jest coś więcej oprócz tych takich technikaliów no i tutaj nie wiem już jak, jak z tą strefą spoilerową, co robimy no ja właśnie myślę, że zaraz na, do niej na chwilkę przejdziemy tylko teraz powiedz mi, bo trochę się rozpływamy nad tym, trochę mówimy o tym jakie to te elementy są fascynujące pasjonujące, ładne i tak dalej, ale powiedz mi czy masz jakieś problemy z tym filmem, czy coś ci jednak się rzuciło w oczy takiego co ci się nie podoba coś co jednak obniża twoją ocenę tej produkcji czy masz jakieś <śmiech> zastrzeżenia? No szczerze mówiąc to ja muszę powiedzieć, że za pierwszym razem, kiedy oglądałem ten film, to jedyne zastrzeżenie miałem takie, że y, nie oglądałem go zbyt uważnie. Czyli jakby, że problem jest y, we mnie, w widzu. Że ja muszę jeszcze raz ten film obejrzeć. Obejrzałem ten film drugi raz i czy do końca go zrozumiałem. Ten film jest tak zbudowany, że on... Mm, daje dużo możliwości do interpretacji. Nie ma takiego jasnego rozwiązania, zresztą tak jak u Antonio Niego. Więc yy, pod tym kątem nawiązuję do tamtych dzieł i trzeba być przygotowany, że jest to wymagające kino, ale dla mnie to była za pierwszym razem czysta rozrywka. Ja byłem powalony, człowieku. Ja za przeproszeniem no ja nie przeklinam w podcastach, ja w Żarłok TV tym bardziej, ale ja muszę powiedzieć, że tutaj była taka scena, że ja prawie, że zesrałem się w portki. A mówię tutaj o scenie, w której nagle jesteśmy pozbawieni dźwięku. Na, na pół minuty i główny bohater śpi. Główny bohater śpi i nagle słyszymy ciszę. Po prostu ta cisza uderza w widza jak najstraszniejsze rozumiesz efekty specjalne, w, w dziwne efekty dźwiękowe, głośna muzyka i inne jump sc sceny? Tak, tak. W tej scenie ja miałem wrażenie, że ekran po prostu wraz z tymi słuchawkami wciąga mnie, wciąga mnie do filmu. Chcę z jednej strony ściągnąć słuchawki, bo boję się oglądać, bo zaraz czuję, że mi przypierdzielą jakąś, jakimś nagłym dźwiękiem, że dostanę zawału. A tutaj, i to jest bardzo to, to, to, to, to, to jest jedna z najstraszniejszych scen w tym filmie i nagle zbliża się jakaś no, straszna postać. Za pierwszym razem, jak to oglądałem, to. To w ogóle wyobraźnia tak pracuje, że ja dopiero za drugim razem zorientowałem się, że ta postać nie jest tak straszna, jak za pierwszym razem. Ale byłem tak przerażony stary, że no muszę się przyznać. Ja zdjąłem słuchawki. Ja zdjąłem słuchawki. Po prostu cisza mnie tak przeraziła. No właśnie, no to ja też o tym. Ja o tym wcześniej między innymi o tej scenie w domyśle, że gdy tutaj pojawia się cisza, to. Człowiek, no, nie wie, co zrobić, bo to jest, no to jest, nienaturalna sytuacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę większość współczesnych horrorów, nawet tych lepszych. Jednak raczej spodziewamy się tego, że będzie cicha muzyczka i coś nam ryknie z tego, jak wyskoczy z szafy, zwleci, nie wiem, z sufitu przez okno, coś będzie huk, A tutaj wręcz przeciwnie, tutaj jest ta nagle cisza i to jest tak nienaturalne, że człowiek nie wie, jak zareagować. To jest tak nienaturalne, jakbym po prostu wszedł w jakieś opowiadanie Edgara Allana Poe. To jest to jest przerażająca groza. Dziękuję <grym> <grym> Właśnie wspomniałeś o tym, że nie wiesz, czy zrozumiałeś film i to jest właśnie mój problem, bo ja też do samego końca w tym filmie dzieje się teoretycznie mało, ale ten film ma godzinę chyba 28 czy coś takiego plus napisy i oglądało mi się go bardzo dobrze tylko, że już pod koniec mamy taką jak gdyby klamerę też narracyjną i coś tam się dzieje, do czego jeszcze może na chwilkę przejdziemy za chwilę, ale ja nie wiem tak naprawdę, co się stało do końca. Ja nie wiem, co, gdzie, jak, kiedy i mam wrażenie, że yy, no czegoś tu zabrakło, że reżyser jednak Troszkę za mało dał wskazówek widzowi, bo nie wiem, gadaliśmy w ogóle, tak nam się zdarza mówić raczej o takich dziwnych filmach. Rozmawialiśmy o Takaszy Mikke i o jego audition. I tam mieliśmy jednak jakieś klucze interpretacyjne, mieliśmy wskazówki, był w tym jakiś chaos, ale dało się jakoś uzasadnić już na interpretacji. A tutaj mam wrażenie, że dostaliśmy za mało tego klucza interpretacyjnego, za mało wskazówek. No to nie, to ja mam wrażenie, że większy chaos jest u Takasiego. Chaos, tak, ale tutaj znowu, ja nie wiem w końcu co się stało, do końca, ja nie, nie wiem. Ja wiem tylko, że był facet montował dźwięki tyle. No to nie, no to ja wiem więcej. Ale o tym w srebie spoilerowej powiem. Dobra, no to w każdym razie podsumowując, audio, wideo, montaż, świetna sprawa. Ogólnie myślę, że warto poznać, bo to jest też nietypowy bardzo horror, chociażby z tego względu. Czy polecam? Pod tymi względami tak, jeżeli chodzi o fabułę, to czuję pewien niedosyt. Czegoś mi brakło. Ale może za chwilę mi coś wyjaśnisz? I to chyba tyle ode mnie. Chcesz coś dodać? E, oczywiście, że chcę... <laughs> To jest y, horror, który wchodzi do klasyki kina, moim zdaniem. Jeżeli polecić go komuś, kto y, orientuje się w kinie, y, kto, kto nie ogranicza się tylko do jednego gatunku, y, kto szuka czegoś, czegoś nowego, to dla mnie jest to ocena 10 na 10. Być może mogą być pewne wady, Kilku widzów może nie zrozumieć o co chodziło w tym filmie, ale nawet jeżeli nie zrozumieją, to przez 80% filmu będą poddenerwowani bo czy przerażeni. To zależy od ich wrażliwości. Od tego czy nie obejrzą tego filmu, wiesz, zaraz po powrocie tam z McDonalda w przerwie na lunch, tylko wieczorem, kiedy będą odpowiednio wyciszeni i, i, i jeżeli dadzą jakiś kredyt zaufania temu filmowi kredyt zaufania na to, żeby uruchomić swoją wyobraźnię dźwiękową też. Bo to jest ważne, że obserwujemy, ale też musimy się wsłuchiwać w to. I to jest, to jest, to jest ważne, to jest rzadkie w kinie. No i ja daje ocenę 10 na 10, czyli to jest jeden z moich ulubionych filmów, do którego będę wracał, który obejrzałem już dwa razy, no i po drugim razie utrzymuję, że, że jest, jest fascynujący dla miłośników horroru i także nawiązujący, tutaj jeszcze powiem w strefie niespoilerowej, troszkę do Johna Carpentera, jednego z odcinków, tego, tej serii, którą tu omawialiście, czyli Mistrzowie Horroru yy, i do jego Cigarette Burns. To jest troszkę takie Cigarette Burns w świecie taśmy magnetofonowej, bo film dzieje się w latach 70., kiedy Giallo jest na topie. Czyli to jest, to jest film z epoki, tak? bo tego nie powiedzieliśmy jeszcze. Mm, tak, tak, tak. I nawet na napisach, na intro widzimy tak naprawdę intro nie do Berberian Sound Studio, a intro jak gdyby do filmu, który jest elementem świata przedstawionego. To też jest ciekawy zabieg bardzo. O kurde, to tego nie zauważyłem. Na początku pojawia się ten właśnie włoski tytuł nawet. Nie Berberian właśnie Sound Studio, tylko Bo ja pierniczy. No jest włoski tytuł na początku tego filmu, który kręcą tam. Uh -huh, no to teraz wszystko jest już jasne dla mnie. <laughs> no to właśnie, znaczy ja też myślę, że jak 110 na 10 trochę mnie zaskoczyłeś. Jeszcze ocenę nie wystawiłem, bo ja też myślę, że muszę go obejrzeć jeszcze raz, bo teraz oglądałem go jeden raz w dobrych warunkach w nocy na słuchawkach, bardzo dobrym kopie. Bawiłem się nieźle, ale jednak trochę, no właśnie przez to, że nie jestem w stanie zrozumieć plotu, powiedzmy, to no ja się jednak wstrzymam i mam małe to zastrzeżenie, ale no tak czy jak warto poznać i myślę, że teraz już możemy jeszcze krótko wejść w spoilery. To widzimy się za sekundę. UWAGA! SPOILER! OK, jesteśmy w strefie spoilerowej i teraz już możemy powiedzieć, że... Znaczy ja może zacznę, bo to ja mam problem, tak? <grymne> <grymne> Mamy tę klamrę fabularną. Facet przyjeżdża do Włoch do tego studia dźwięku i widzi fragment filmu, który ma montować mamy taki dziwny dialog widzimy facetów, którzy tam przy pomocy rozwalania arbuzów dorabiają dźwięki katowania ciała, tam właśnie dźgania go nożem i tak dalej facet mówi, że nasz właśnie dźwiękowiec, Gilderoy Anglik, że nikt takiego czegoś nie montował, co to jest potem widzimy go przez cały film, jak pracuje nad tym filmem i pod koniec wychodzi na to że on jest bohaterem tego filmu z początku. także to była scena, on oglądał siebie mordującego kobietę. Tak. I teraz albo możemy mieć jakąś tutaj zakrzywioną czasoprzestrzeń, albo może on po prostu przeniósł prawdziwą scenę z filmu, bo zwariował przez tę właśnie izolację i chore warunki pracy i przeniósł tę scenę filmu, po prostu no, zamordował kobietę tak jak na tym początku. W sensie tak, jak w filmie, który oglądał, ale no właśnie jakoś on na koniec właśnie widzimy też, że on jak gdyby się tak rozmywa razem z ekranem i z, taśmą, zmywa się z tym. rozmywa tak. się w tym świecie przedstawionym. To jest fajne, to mi przypomina trochę zagrania z literatury, z czarnego romantyzmu, bo my właśnie nie wiemy do końca, czy to nasz bohater zwariował i czy my obserwujemy tak zwaną Mroczną, czarną stronę jego duszy? Czy może mamy do czynienia z jakimiś niewytłumaczalnymi wydarzeniami? Ale no, brakło mi jednak, nie wiem, kilkunastu sekund, może chociażby, które troszkę ułatwiają zrozumienie tego. Jeżeli tam by coś więcej dali, to to by... Czy ty byś chciał, żeby tam się okazało, że ten facet montował film o sobie? bo ktoś na przykład zrobił mu psikusa. Ten film jest tak skonstruowany, że opiera się na tym, że ten człowiek montuje film, który my oglądamy właśnie. Przecież on, on, on A to, film... to jeszcze inaczej widzisz. Tak, słuchaj. Jeszcze najpierw powiem, że jeżeli... Ktoś dzisiaj by oglądał właśnie Powiększenie Antonioniego albo jeszcze jest taki film Zawód, Zawód Reporter Skuraj, nie przeginaj. Czemu? Bo zaraz opowiem o 15 innych produkcjach Zawód Reporter, który przypadkiem też mam na DVD przy sobie Przypadkiem Który też jest to jest nominowany do Złotej Palmy z Jackiem Nicholsonem Antonio to jest właśnie y, jeden z tych filmów, gdzie jakby główny bohater tropi samego siebie trochę. Y, to jest w Zawodzie Reporter, to jest też w książce Filipa K. Dicka Przez ciemne zwierciadło. Jest taki typ y, dzieł kultury, gdzie trochę detektywistyczny że detektyw tropi samego siebie w wyniku jakichś zaburzeń, czy to jego świadomości poprzez narkotyki, jak u Filipa Kadika, przez ciemne zwierciadło, czy w zawód reporter, już nie pamiętam, bo, bo jest to bardzo skomplikowany film, ale film, który wszedł do klasyki, o którym napisano wiele, wiele analiz, który zachwyca do dziś, to ja myślę, że o tym Berberian Studio już parę tam właśnie takich artykułów się pisze. Bo teraz, no y, dla mnie jest, jest, jest to właśnie oparte na takim, na strukturze koła. Coś też jak zagubiona autostrada Davida Lynch'a, czyli że facet ogląda film, który jednocześnie my oglądamy. I on musi y, oglądać siebie. Dlatego to nigdy nie jest pokazane, Yy, bo wtedy straciłoby swój, yy, swój czar ale dzięki genialnemu zabiegowi, który zaraz opiszę jesteśmy, w pro, jesteśmy yy, wprowadzeni na inny wymiar czyli zauważmy oni czyli dla ciebie, co? Dla ciebie cały, wszystko co widzimy na ekranie gdy ktoś dzwoni yy, odzwonię później Czyli w twoim odczuciu wszystko, co widzimy na ekranie, to jest jakaś oniwia? Że wszystko to się dzieje w głowie bohatera, czy jak to w końcu? Wiesz co, yy, aż tak sobie tego y, nie tłumaczę. Dla mnie wiesz, film to jest po prostu to jest jakiś tam system znaków. To jest, wiesz, no może się dziać w głowie, ale ten system znaków się zapętla w taki sposób, że jest to wyjaśnione w ostatnich 10 minutach filmu, kiedy. O, kiedy nagle wraz z głównym bohaterem budzimy się w nocy budzimy się wchodzimy podczas no nie wiadomo właśnie czy to jest sen no to już jest takie właśnie dotłumaczenie dotłumaczenie, którego już u, Antoni, u niego nawet czegoś takiego nie było że wchodzimy do tego studia nagraniowego i tam włącza się mu film który właśnie oglądamy i okazuje się, że teraz będziemy oglądać ten film, który on ogląda i on jest delikatnie zmieniony, bo okazuje się, że on jest już zdabingowany, On ma już podłożone yy, yy, włoskie głosy i aktor anglik, Toby Jones, nie mówi po angielsku, tylko mówi po włosku. I ostatnie 10 minut my oglądamy już tego giallo. Tego, tego, tego filmu, gdzie wszyscy gadają po włosku. I Aha, na tym ten... się kończy. No to ja znowu myślałem bardziej, że to wygląda tak, że on przyjechał domingować ten horror, ale że to jest facet ogólnie no już trochę szurnięty, rąpnięty, no bo w końcu jest starym kawalerem, anglikiem, flegmatycznym, który ma kontakt wyłącznie z matką, która jest nadopiekuńcza i też troszkę dziwna i że on po prostu traci zmysły w tym studiu. I pod koniec jeszcze tak się zastanawiałem, że albo on przez to, że montuje ten horror, to zaczyna i przez to, że jest tak odizolowany i jeszcze ta włoszka jednak go prowokuje, staje się agresywny, po prostu przestaje się kontrolować. Ale znowu zauważyłem, że w tej pierwszej scenie, którą on ogląda, to teoretycznie on ogląda zamagdowywanie kobiety i nawet słyszymy te dźwięki, ale on sam mówi coś o jakiejś dziewczynie na koniu. I jeszcze potem mamy taką scenę, ale z filmu dokumentalnego, w której on też się pojawia. Tak i zauważ, że ta scena z filmu dokumentalnego pojawia się w momencie przejścia y, tych wymiarów. Mhm. Czyli kiedy śpimy, kiedy bohater śpi, to y, nagle y, mamy takie ujęcie, jakby rolka filmu została zerwana i za zapalona. Czyli stary film się już kończy. Mhm. Zaczyna się teraz przejście, przejście filmu, które jest filmem przyrodniczym jakby. Typowy film przyrodniczy, gdzie jest zupełnie inny lektor. No dokumentalny no przede dokumentalny wszystkim. Dokumentalny film, tak, czyli inny gatunek, wchodzimy w inny gatunek, który on najprawdopodobniej dubbingował, tak? To jest, to jest albo, mu się albo mu się śni, albo to jest jakaś retrospekcja pokazująca, że on się zajmował filmami dokumentalnymi. I właśnie nie wiem, czy bo on tam się chyba pojawia też w jednej scenie na 2-3 sekundy. W tym filmie dokumentalnym. I właśnie to już jest taki kolejny poziom. Wiesz co, nie zwróciłem uwagi. Musiałbym to sprawdzić. Dla mnie to jest taki przerywnik jakby. To jest, to, jest, to jest taki przerywnik właśnie pokazujący, że, że teraz wchodzimy na trzeci film. No i rzeczywiście z tego filmu dokumentalnego przechodzimy na gatunek Dziallo, gdzie wszyscy gadają po włosku i są zdabingowani. I to prowadzi nas do, yy, do dwóch yy, konkluzji. Jedna to jest taka, że yy, przechodzimy do, tego, do struktury koło, koła, czyli struktury, jaka w kinie pojawia się często, chociażby w zagubionej autostradzie, gdzie facet Wchodzi właśnie, czy to poprzez swoje szaleństwo, czy poprzez jakieś um, zaburzenia rzeczywistości, czy, czy w swojej głowie, wchodzi w, to, w, w, w strukturę koła i nie może z tego wyjść, nie może, nie może z tego uciec, tak? Um, tak było w Zagubionej Autostradzie, tak jest tutaj, że on pojawia się teraz w filmie i znowu od nowa musi przechodzić, jakby wiesz, kolejny krąg piekła przez dubbing tego filmu. A no to ja właśnie to odczytałem zupełnie inaczej, że ten spalony film to jest właśnie odejście od tej przeszłości i właśnie nowy etap, nie koło, tylko że on właśnie w tym momencie już jest szalony czy coś takiego, że to jest ta jego wewnętrzna przemiana w tym momencie już się dokonała. Wiesz co, nie, jego przemiana się nie dokonała, bo zauważ, że scena, w której on jest zdabingowany, jest tą samą sceną, która już była. To jest scena powtórnie nagrywania tego samego dźwięku, który oni już nagrywali i po angielsku gadali do tej sceny. To jest ta sama scena, tylko jest dołożony dźwięk, ten dubbing. Od tego się zaczyna ten, ten, ten, ten film dziallo, Że oni siedzą i jeszcze raz przez to jakby przechodzą. Więc facet jest uwięziony jakby w tym filmie. On no, nie może się już wydostać z, tej, z tego filmu yy, gatunku giallo. On, on wszedł do horroru. Więc no, jakby los jego jest kiepski. No. Hmm. Oczywiście podejrzewa, oczywiście tego typu zabiegi yy, no, zawsze wprowadzają konfuzję w widzu. I można sobie pewnie yy, też interpretować to na, na różne sposoby. Podobnie tak jak na przykład Memento. Gdzie, gdzie facet się, się budzi no nie, ale teraz już chyba za daleko odchodzimy no trochę. nie, nie. Znaczy, no, nie ale to tylko mówisz o filmie trudnym interpretacyjnym ale nie wchodźmy w interpretację nie. Memento teraz skurawo. nie, słuchaj, nie mówię o filmie <śmiech> trudnym interpretacyjnie tylko ym, mogę ci przesłać wykres wykres y, tych retrospekcji jakie są w Memento które, który to wykres y, pokazuje jak tworzy się struktura Koła w filmie, czyli że my ten film możemy oglądać tak jakby y, od początku do końca w kółko. Jesteśmy zapętleni w nim. Zagubiona autostrada, również to samo. I tutaj może. też bym strzelał, że to jest ten sam motyw y, użyty. Oczywiście no, nie każdemu może się to podobać, bo, bo widz oczekuje, że tak powiem, jakiegoś rozwiązania y, sytuacji, nie? I to troszkę zgodzę się, że to może być niesatysfakcjonujące troszkę. Znaczy właśnie, nie wiem, troszkę, znaczy na razie obstaję jednak przy tym, że coś się zmieniło, nie wiem jak z tym kołem. Będę musiał obejrzeć jeszcze raz. I zwrócić uwagę jeszcze raz, bo teraz już wiem mniej więcej, w których momentach pojawiają się jakieś wskazówki, jak na przykład ta zastępczyni Teresy, która nagle recytuje list od matki i tak dalej. Tam się pojawiają takie elementy. Może przy drugim stanie się to się ułoży w jakąś całość. Tak, tak, tak. Są właśnie, ja też jeszcze przy trzecim powiem Ci, bo w ogóle byłem na bieżąco jeszcze tydzień temu, a po prostu no, no zapomina się takich szczegółów, i tak naprawdę, żeby zrobić taką porządną analizę, to trzeba by po prostu, wiesz, rozpisać ten film na, na te poszczególne znaki. Tak, i sekwencje, i wszystko podzielić, sekwencje... symbole wypisać. No, czy no wiesz tam? Bez przesady też z tymi symbolami, bo wiesz tam, jak się pojawia pająk dwukrotnie trzykrotnie. No to... Trzykrotnie nawet, no, no to, to aż tak bym wiesz, nie otwierał zaraz słownika symboli Kosińskiego i, i, i nie analizował pod tym kątem. Jednak właśnie yy, yy, w taki sposób, w jaki układane są sceny, właśnie przy. O, Malholland Drive, też, też, też to jest taka, taka układanka. No... Yy. Ja rozumiem, że nie każdemu będzie się chciało bawić w coś takiego, nie? Hmm. Bo to jest yy, konstrukcja zawsze bardziej wymagająca. No ale jednak też mamy takie y, prostsze zakończenie, że ten facet stapia się z filmem. Czyli mamy twórcę, który podczas pracy nad filmem tak bardzo wchodzi w strukturę tworzonego dzieła, że wręcz staje się nim. No i tutaj świadczy o tym ta ostatnia scena. I ja właśnie bym się bardziej przychylał, że albo on y, na skutek tej pracy właśnie się staje elementem tym dzieła w tym sensie, że właśnie przejmuje tę agresję i to wszystko. Albo, że to jest też takie, że on sobie szuka wytłumaczenia i on sobie wmawia to, że to przez film, że on to widział w filmie, że to się nie wydarzyło, że on nie jest zły cały czas. Zwłaszcza, że ten film naprawdę on się przebija też na świat, ma, znaczy przebija, wpływa na świat przedstawiony i w drugą stronę, bo na przykład film opowiada w dużej mierze o maltretowaniu kobiet właśnie i o takim podejściu przedmiotowym do nich i to też widzimy tak. w studiu widzimy mhm. właśnie reżysera i tego dźwiękowca, też Francesco, z reżyserki i oboje właśnie też mają takie przedmiotowe podejście do kobiet i też zresztą Santini mówi wprost, że pyta się, czy widzisz te kobiety, to widzisz wiedźmy, czy, katolicz, czy katoliczki, musimy pokazać, co się stało z tymi kobietami i tak i tak dalej. Tak, tylko wiesz, to też jest taki sprytny zabieg reżysera, że my widzimy początkowo film e, jakiś e, w stylu, wiesz, Mario Bawy, jakiś gotycki horror z czarownicami. Jakiś średniowiecze no Średniowiecze. A tak naprawdę my możemy oglądać film horror, który dzieje się we współczesności. Bo mamy takie filmy, gdzie czarownicą, miana czarownicy jest określany film, który dzieje się teraz w Nowym Jorku. I, i to jest też taka furtka tutaj reżysera, znaczy, że... ogólnie można wszystko zaktualizować, nawet nie trzeba mówić, że jest czarownica, tak? Można po prostu zaktualizować jakiś główny schemat narracyjny czy coś, czy symbolikę i przenieść to w inne realia, nie? Tak, tylko chodzi mi o to, że, że oglądając ten film, my początkowo widzimy w wyobraźni, że oni, wiesz, jakieś konie tam jeżdżą, yy, tak, wiesz, tak, no. yy, zamki, Hammer, no Hammer Biblioteka typowy. jakaś tak, czarownica, tak, tak. No. A tak naprawdę ten film może dziać we współczesności, jeżeli byśmy y, z, obejrzeli sobie film typu, no nie wiem, z Nicolasem Cage'em Witcher na przykład, jest, gdzie, gdzie we współczesności mamy y, czarownicę albo czarownicę z Eastwick, no wiesz, komedia, ale chodzi o to, że sztafas, czarownicy i y, takich czarów może też być przeniesiony do współczesności. Dlatego też jakby y, to, co będzie później po tym filmie, no to być może też potem przyjdą takie elementy. No aczkolwiek to jest już też tutaj To już tutaj moja taka nadinterpretacja Głównie stawiam na to Że tutaj postać twórcy Spaja się z stworzonym dziełem O czym świadczy też plakat do tego filmu tak, Czyli, tak. że główny dźwiękowiec On ma jakby żyły i flaki całe cały korpus zaczyna się tworzyć z rolki filmowej, natomiast jego mózg zrobiony jest z taśmy filmowej, czy dźwiękowej, a w środku tego jest oko, czyli po prostu jakby człowiek zrobiony z filmu. I to też bym <śmiech> dawał jako trop interpretacyjny dobry. Spoko, dobry, ja to nie wiem, ja myślę, że możemy już powoli kończyć i po prostu w razie czego, jeżeli obejrzę ten film jakoś w najbliższym czasie drugi raz, to może w komentarzach pociągnę ewentualnie, czy się zgadzam z Tobą jednak, czy nie, a na teraz no ode mnie to już chyba wszystko. Tak, no tutaj po prostu ta kwestia spoilerowa jest do przesłuchania przez widzów, słuchaczy, znaczy się jak sami obejrzą, bo w innym wypadku to będzie tylko dla Was abstrakcją, więc jeżeli słuchacie, no to i tak chyba za bardzo nie zaspoilerowaliśmy Wam. Nie zrażajcie się tym naszym bełkotem, tylko obejrzyjcie film, bo polecamy. Tak, jeżeli już tu jesteście i oglądaliście to dajcie może też znać. Jak wy to widzicie? Czy, po pierwsze, czy wam się podobało od tej strony, że nie, wiem, nie montujecie na co dzień, tak? i czy oglądanie tego tworzenia dźwięków, bawienia się konsoletą, czy to było dla was interesujące? Po drugie, czy fabularnie ten film was zaspokoił? I po trzecie, jeżeli wam się chce, to może napiszcie też właśnie, jak odczytujecie tą całą opowieść, czy się z nami zgadzacie, ze skórą, ze mną, czy może macie inną interpretację? Tak jest, ale pomyliłeś się, bo ja tu żadnego skóry nie widzę w studio. Boże, zjadłeś go, wypluj go. Wypluj! Nie ma mowy, żarłok pożre wszystko. Dobra, to ja może uciekam. No. Dzięki Ci, żarłoku. Smacznego popołudnia. Dziękuję, Szymasie. Dziękuję naszym słuchaczom. A Wam, kochani, życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już na tydzień kolejny nawilką popukaści. Wszystkie tylko musisz znać, trady ognia ziemi. Pomień elektryczne, wody, latające lodu. Normalne robaki, duchy oraz młody, Ja będę mistrzem, prawdziwym mistrzem, historii nowy, rozdział napiszę.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 już za tydzień, w nawiedzonym podcaście. Halo, halo? Przerwało? Przerwało? I dzwoni jednocześnie? Halo, halo? Halo, halo? Halo. <grym> Przerwało. Wspomniałeś o tej sałacie. Jeżeli jesteśmy w kuchni, to jeszcze nie wspomniałem, ale. Aha, jeszcze nie wspomniałeś. To wspomnij. Michael. Antonioni. Michael. Michael. Antonioni, tak. Nie mogę się wysłowić. Michael Angelo. Skrócimy go. Antonioni. Czyli do Antonioniego. Filmu. Antonioniego, tak. 3, 2, 2 1, 1 0, 0. 0. No. I teraz yy, to klaśnięcie, jeżeli będziesz montował Wauda City, to. No to będzie widać. To będzie widać. I u mnie, i u ciebie. I mm -hmm. dwie ścieżki kładziesz równolegle, i to klaśnięcie, ten, ten znaczek dajesz w tym samym miejscu, mniej więcej. No wiem. No i no, trochę już zmontowałem. No, więc no, no, no. Takie rzeczy rozumiem. Ja czasami tłumaczę ludziom mu patologicznie, więc. Ale bo, tak, tak, nie, w pewnym momencie, nie wiem, czy mi ubliżasz, czy co? Nie, nie, kiedyś tłumaczyłem, że się nie jak się włącza latarkę, wiesz? No to jej chyba ubliżałeś. Nie, nie, to było nieświadomie. A o, to, to przy, przypadek właśnie z tego. To było podczas, jak żeśmy. To była aktorka w tym moim przedstawieniu Filipa Kardika. Ja jej mówię, słuchaj, słuchaj, tutaj masz latarkę, nie? Weź. Patrz, tutaj się on tak włącza. I tą stroną świecisz. Tą... Nie, nie, nie. No, nie. Ja jej tylko pokazywałem włącznik, no nie? A ona mnie tak patrzy, hmm, ciekawe, no nie? A ja mówię, kurde no, i do dzisiaj to pamiętam, że ja komuś pokazywałem jak włączać latarkę, no. I tak się śmieję czasami, że właściwie ludziom, nie wiem, no, z... może byłbym dobrym nauczycielem, jakbym tak tłumaczył no nie, bo wtedy byś podchodził i zeszyt otwiera się z tej strony piszesz od góry do dół, opisz rękę ale najpierw tu musisz kliknąć na górze o, patrz, no, no. tym włączasz, wyłączasz no to mój, tak, moi rodzice na przykład jak chcą żeby im coś wyjaśnić przy komputerze to tak chcą właśnie no u mnie to nawet jak tak jest to nie działa no, niestety no. dobra, ale dobie. no to no i tu musi wejść dżingiel jakiś piękny